16. Musiałam zasnąć dopiero nad ranem, bo długo wierciłam się w łóżku, próbując przeanalizować wszystko, czego się dowiedziałam. Kiedy kucharka obudziła mnie waleniem w drzwi, byłam nieprzytomna. Nie mogłam zabrać myśli, bo przez cały czas czułam jego dotyk. Pomasowałam pulsujące skronie i ruszyłam do wspólnej łazienki na końcu korytarza. Lodowata woda otrzeźwiła mnie na tyle, bym mogła zacząć kolejny dzień. Mimochodem spojrzałam w lustro, wzdychając cicho. Każda zarwana noc dawała o sobie znać sieńcami i spuchniętą twarzą. Jak dziś. Na korytarzu wpadłam na Wiktorię, która też nie wyglądała najlepiej. Ziewnęła głośno i przeczesała ręką rozczochrane włosy. Czekałam do późna na Olivera. Pukałam do ciebie, ale nie odpowiedziałaś. Wszystko w porządku? Nie wyglądasz dobrze. Wyszłam. Wyszłaś? Zapytała podniesionym głosem, ale natychmiast uciszyłam ją gestem. Wyszłaś gdzie? spytał Oliver, który pojawił się za moimi plecami. Upewniłam się, że jesteśmy sami i kazałam im się przysunąć. Sama w to nie wierzę, ale spotkałam Muila, szepnęłam. Vicky wydała z siebie zduszony krzyk i zasłoniła usta dłonią. Kogo? Zdziwił się Oliver, mierzwiąc włosy. Jej ukoch zaczęła Wiktoria, ale natychmiast zmroziłam ją wzrokiem. Kolegę, poprawiłam przyjaciółkę. Nasz kolega, ten, który nas zdradził. No wiesz, mówiłam ci o nim. Oliver patrzył na mnie, mrużąc podejrzliwie oczy, ale nie skomentował. Co chciał? Nic ci nie zrobił? zapytał po chwili. Przełknęłam ślinę na myśl o jego dotyku i pocałunku. Pokręciłam głową. Próbował się tłumaczyć i w nocy chce nas zaprowadzić na jakieś spotkanie. Pójdziecie ze mną, prawda? No jasne, krzyknęli równocześnie. Do roboty, ile mam na was czekać? Zawołała z końca korytarza kucharka. Patrzyłam, jak Oliver otwiera drzwi do kuchni. Gryzło mnie sumienie, ale nie chciałam mu mówić, o czym myślałam przez północy. Czy naprawdę Mia mogła tu być? Czy mistrz kolejny raz mnie okłamał, że jej pilnuje? Postanowiłam, że nie będę go stresować, dopóki się nie upewnię, że to ona. Przecież William widział ją tylko na zdjęciach u mnie w domu, mógł się pomylić. Na świecie było tyle drobnych blondynek. Bardzo chciałam w to wierzyć, chociaż czułam, że jakimś cudem czy też przekleństwem to naprawdę jest ona. – Co tak długo? Do stołu, jedzcie! – przywitała nas kucharka, sama jedząc apetycznie wyglądającą kremową zupę i zagryzając kawałkiem świeżego chleba. – Nalejcie jeszcze jedną miskę, ten alchemik, biedaczysko, zaraz tu przyjdzie. Przygotowałam dodatkową porcję i już miałam usiąść, gdy Oliver pochylił się nade mną. – Właśnie, udawaj, że go nie znasz – wyszeptał zaraz przy moim uchu. – Co? O kim ty… W drzwiach stanął niskorosły mężczyzna, który wyglądał o wiele lepiej niż kiedy widziałam go po raz ostatni. Co prawda wyraźnie schudł, a we włosach pojawiły się srebrne nitki, ale był trzeźwy, a jego oczy błyszczały. Powstrzymałam się od pisku i rzucenia mu się na szyję. Mimowolnie zrobiłam krok do przodu, ale Oliver szturchnął mnie w bok. – To te nowe? – Zenek zapytał kucharkę, ledwie na nas zerkając. Ta, jeden i dwa, pewnie długo tu nie posiedzą, jak reszta, więc nawet nie zapamiętuję ich imion. Trójka ci się przydaje? Zacisnęłam pięści ze złości. Znów chciałam coś powiedzieć o dobrych manierach, ale Oliver złapał mój nadgarstek i pokręcił delikatnie głową. Może być, mam tyle roboty, że nawet małpa byłaby pomocna. Zaśmiał się Zenek. Ja skończyłam. Zjedz póki gorące. Weź też kilka ciastek, zanim pójdziesz. Dzięki, kucharko, jesteś najlepsza. Usiadł obok mnie. Był na wyciągnięcie ręki, a nawet na mnie nie spojrzał. Grałam dalej w jego grę, nie znając zasad. Patrzyłam na miskę, przesuwając powoli suchą kromkę chleba i słuchając odgłosów krzątającej się kucharki. – Idę zbierać zamówienia na ten tydzień. – Jeden, dwa, jak skończycie, posprzątajcie i umyjcie tamte warzywa. Skinęła głową na stertę warzyw przygotowanych obok zlewu. – Tak, kucharko – odpowiedziałyśmy zgodnie. Gdy tylko drzwi się za nią zamknęły, Zenek westchnął i w końcu spojrzał w moją stronę, a jego twarz rozjaśnił promienny uśmiech. Wrócił Zenek, barman, na którego widok znikały wszystkie moje troski. Anna, wiki! ucieszył się. Oliver wczoraj mi wszystko opowiedział. Od słowa do słowa trochę ryzyka, ale doszliśmy kto jest kim. Uważajcie na tę starą jędzę, wręcz uwielbia, wywrócił oczami, lorda. Pewnie sama z chęcią wskoczyłaby mu do łóżka, ale on gustuje w młodszych. Uśmiechnęłam się lekko i objęłam Zenka ramieniem. Cieszę się, że cię widzę całego i zdrowego. Co wy tam pichcicie całymi dniami w podziemiach? Zenek westchnął głośno i przysunął się. Różne rzeczy, ale głównie eliksiry wzmocnienia, odnowy i wszystkie podobne. Nie wiem po co to komu, nie dostałem informacji, ale kurka każą mi robić takie dawki, że smoka mógłbym ożywić. Jesteś pewna, że nie chcecie uciec? Ta wyspa, brak smoka, pokręcił z rezygnacją głową. Wydobywa z nas wszystko, co najgorsze. Wracają moje fobie, czuję się ciągle obserwowany. Ekawir też nie radził sobie najlepiej. Ja muszę tu zostać ze względu na... Zamilkł nagle i popatrzył na mnie, a następnie szybko odwrócił wzrok. Wiem, spotkałam się z nim. Podobno to on wpuścił ciebie i Ekawira? Barman powoli przytaknął. Cyja. Po długich poszukiwaniach nabraliśmy podejrzeń, że Will i Lin są tutaj, ale nie mogliśmy się przedostać. Nawet nie widzieliśmy tej wyspy, nic nie wyczuwaliśmy. Eustachy powiedział nam mniej więcej, gdzie jest, ale krążyliśmy po niebie przez kilka dni jak debile. W końcu nasze smoki wyczuły smoka Williama. Spotkaliśmy się, pogadaliśmy i nas wpuścił. Ekawir rzucił się na niego, ale wtedy pojawił się smok Haminga. No i skoro on nie zaatakował Willa, to Ekawir mu zaufał. Ciągle się dziwię, że smoki nie... No wiesz, nie zabiły go, nie? Ale mniejsza. Pogadaliśmy z Willem, odpowiadał tylko ogólnikami, ale na tyle, że stwierdziliśmy, że możemy mu ufać. Czekaj, to jakim cudem my wlecieliśmy tu bez problemu? Zapytał nagle Oliver. Przygryzłam wargę, wiedząc, że muszę szybko zmienić temat. Na szczęście nie musiałam się trudzić, bo drzwi otworzyły się z hukiem, a kucharka wpadła do środka, wymachując fartuchami, które trzymała w ręce. Ruchy, kluchy, do roboty! Po podaniu śniadania aż do pory obiadowej siedziałyśmy przy garach, obierając warzywa, smażąc mięso i gotując zupę. Kucharka była wymagająca, ale najwyraźniej nieźle nam szło, bo co chwilę podrzucała nam jakieś smakołyki do jedzenia. Czułam się jak Małgosia tuczona przez czarownicę, więc podświadomie czekałam, kiedy wrzuci nas do pieca. Mimo to nie mogłam powstrzymać się od jedzenia, bo kobieta naprawdę była dobra w swoim fachu. Jeden, idź zanieść obiad alchemikowi i trójcem. Dwa, dzisiaj ty przywitaj się z lordem. Tak, kucharko, powiedziałam przeżuwając owoce w czekoladzie, które przed chwilą mi podała. Wzięłam tacę z talerzami i ruszyłam w dół po krętych schodach. Od zapachu smażonych kotletów i ziemniaków z koperkiem ślina napłynęła mi do ust. Łukciem nacisnęłam klamkę i pchnęłam ciężkie drzwi, o mało nie rozlewając kompotu na kamienną podłogę. Pomieszczenie wypełniał gorzki zapach z lekko cytrynową nutą. Przyjaciele siedzieli przy stole długim na całą salę i dodawali coś do szklanych buteleczek. Idź do kredensu, przynieś jeszcze algi, polecił Zenek. Oliver odwrócił się i uśmiechnął szeroko na mój widok. Obiad przyszedł. Wolę, jak wołasz na mnie, Ann. Odgryzłam się i zaśmiałam cicho. Więc to tu siedzicie. Odłożyłam tacę na mniejszy stolik przy oknie i rozejrzałam się. Było tu chłodniej niż w kuchni, a ogień z kominka tylko delikatnie rozgrzewał pomieszczenie. To dla ciebie, powiedział Zenek, wciskając mi coś do ręki. Eliksir przemiany. Oliver martwił się, że kichun może cię rozpoznać. Wypij to, a twoje rysy zmienią się na tyle delikatnie, że będziesz wyglądać bardziej jak swoja młodsza siostra, jeśli taką byś miała. Ale musisz o czymś wiedzieć. Nie dość, że jest to ciężkie do przygotowania, to ma cholerne skutki uboczne, więc weź to w ostateczności. Działa tylko przez kilka godzin, a jak przestanie, będziesz ledwo przytomna. Nie żartuję, to cholerstwo wysysa całą energię. Kiwnęłam głową, zaciskając palce na małej buteleczce. Zrozumiałam, w ostateczności. Dziękuję, mrugnęłam kilka razy, powstrzymując łzy wdzięczności. Dobrze, że wziąłem własne zapasy z wyspy, tu nie byłoby szans uważać, mruknął i wrócił do stołu. Muszę znaleźć mojego tatę i beatrycze, a potem uciec. Słyszałeś coś o nich? Zmarszczył brwi i przygładził brodę. Ca, beatrycze? W końcu się doigrała? zapytał i pokręcił głową. Nic mi o niej nie wiadomo. Gdy tylko spotkałem Lin, a Kihun się dowiedział, że byłem alchemikiem, kazali mi robić te eliksiry, więc prawie stąd nie wychodzę. Spróbuję popytać, jak ją spotkam. Widujesz się z nią? Na samą myśl o Lin krew mi zawrzała. Tak, widziałem ją kilka razy. Myślałem, że może ją przekonam, że może zmieni zdanie i stanie po właściwej stronie, ale wściekła się na mnie. Odwala jej. Nie jest tą Lin, z którą się przyjaźniłem. Ona chce władzy i mam wrażenie, że zrobi wszystko, żeby ją mieć. Uciekniesz z nami, prawda? Tak, teraz jestem tu tylko dlatego, żeby pomóc Okawirowi w zemście, ale za mało wiem, żeby cokolwiek mu powiedzieć. To dowiemy się wszystkiego i spadamy stąd, stwierdził Oliver, pochłaniając ziemniaki. Zerknęłam na niego. Jak zareaguje, jeśli się okaże, że jego siostra naprawdę tu jest? Czekaliśmy w moim pokoju na Williama, a nerwowa atmosfera unosiła się w powietrzu. Czy wy też się dziwnie czujecie bez smoków? – zapytał Oliver. – Wszystko coraz bardziej mnie przeraża. Bardziej niż zwykle i za chwilę zacznę się bać własnego cienia. Do tego cały czas jestem cholernie głodny. – Ja – wyjąkała Vicky – chyba też to czuję, jakbym zamykała się w sobie. Zamyśliłam się. Czy widziałam jakieś zmiany? Gdzieś w środku czułam pustkę. Ale czy znowu nie mam ochoty co chwilę płakać? – Chyba Zenek miał rację. Rozległo się ciche pukanie – i natychmiast popatrzyliśmy w stronę drzwi. Otworzyłam, a do środka wśliznął się William. Tym razem miał na sobie czarną pelerynę, a włosy zakrywał mu kaptur. Idziemy? Tak, jesteśmy gotowi. Załóżcie to. Rzucił mi czarny materiał, który okazał się identyczną peleryną z kapturem. Przypatrzył się uważnie wiki i zatrzymał wzrok na Oliverze, mrużąc oczy. Jestem William, warknął. Oliver. Oliver zacisnął zęby i mogłabym przysiąc, że przez chwilę walczyli na spojrzenia. Musiałam przetrwać tę walkę testosteronu i złapałam Williama za barki, odwracając w stronę drzwi. Chodźmy! Zarządziłam, czując jak mięśnie chłopaka się napinają, a oddech mu przyspiesza. Zauważyłam zmianę w jego zachowaniu, ale starałam się tym nie przejmować. Teraz nie on jest ważny, pomyślałam, wmawiając sobie, że wcale nie mam ochoty wtulić się w jego szerokie ramiona. Na samą myśl o bliskości poczułam na ustach smak wczorajszego pocałunku. Jeszcze to podał mi czarną maskę na oczy w kształcie głowy smoka. Nadzwyczaj przypominała starożytnego i wzdrygnęłam się, gdy powróciło do mnie wspomnienie o człowieku, którego rozerwał na pół i pożarł. Wzięłam głęboki wdech i nałożyłam na twarz tę paskudną maskę. Spojrzałam na Williama. Jak jego zmienił brak kontaktu ze smokiem? Chodźcie już. Szliśmy za Williamem ciemnymi korytarzami, uważając, żeby nikogo nie spotkać. Czułam, że Oliver spiął się w jego obecności. Niezręczne milczenie potęgowało atmosferę strachu, aż nie mogłam się doczekać, kiedy dotrzemy na miejsce, gdziekolwiek to było. Nie spotkaliśmy po drodze ani jednego strażnika i zastanawiałam się, czy to szczęście, czy umiejętności Williama. Czasem słyszeliśmy gdzieś głosy, ale wtedy zatrzymywaliśmy się albo skręcaliśmy w inną stronę. Szliśmy labiryntem korytarzy, aż dotarliśmy do niczym niewyróżniających się drzwi, przy których Will się zatrzymał. Naciągnijcie kaptury i z nikim nie rozmawiajcie. Jak ktoś podejdzie się z wami przywitać i będzie oczekiwał odpowiedzi, to mówcie – starożytny powrócił i nas zjednoczy. – Serio, takie tandetne hasło? – zapytał lekceważąco Oliver. – Serio, chyba, że masz chęć skończyć jako przekąska dla smoka. Oliver zamilkł, więc William pchnął drzwi, które prowadziły do korytarza wydrążonego w skale. Złapał za jedną z pochodni wiszących na ścianie i rozpalił, przywołując ogień. Pieprzone tunele. Ostatnimi czasy tyle razy przebywałam w ciemnych, ciasnych miejscach i już myślałam, że przezwyciężyłam strach, lecz tym razem znowu czułam rosnący niepokój. Czy to przez oddalenie od Sulirada wracają moje lęki? Poczułam dłoń Olivera na moim ramieniu, jednak nie byłam pewna, czy to nie próbuję dodać otuchy, czy sobie. Westchnęłam cicho. Co, Anno, nadal boisz się tuneli? Wziąć cię za rękę? Rzucił William i obrócił się. Spojrzał na dłoń Olivera, zaciśniętą na mojej pelerynie, po czym popatrzył na niego z taką nienawiścią, że aż poczułam ukłucie w sercu. Chodźmy. Warknęłam, wbijając spojrzenie w ziemię. Ruszyliśmy przed siebie, aż doszliśmy do kolejnego korytarza, znacznie większego i szerszego, gdzie zaczęli dołączać do nas kolejni wyznawcy. Odruchowo upewniłam się, że kaptur zakrywa mnie wystarczająco, ale i tak nikt by mnie nie rozpoznał z powodu maski. Zbliżyłam się do Williama. Drakanie nadciągali z różnych stron, aż w końcu wszyscy zbiliśmy się w jedną grupę. Słyszałam urywki rozmów o czarnym smoku, o nadziei, ucieczce z wyspy. W końcu dotarliśmy do monumentalnej jaskini wydrążonej w środku góry, a pomiędzy wysokimi stalagmitami gromadzili się drakanie. Każdy miał na sobie czarną pelerynę i maskę smoka, więc z łatwością wtopiliśmy się w tłum. Ludzie napierali na mnie z każdej strony, więc cofnęłam się tak blisko Williama, że moje plecy napierały na jego klatkę piersiową. Wyglądasz całkiem uroczo w masce. Poczułam jego oddech na moim policzku, gdy pochylił się, żeby szeptać mi do ucha. Ale nie podoba mi się, jak twój kolega na ciebie patrzy. To nie twoja sprawa, burknęłam. Nie odpowiedział. Wyprostował się, ale i tak cały czas czułam ciepło jego ciała, tuż przy moim. Zbyt często bym mogła to wziąć za przypadek. Zrobiłam krok w stronę Olivera. To ten cały kichun? Szepnął, gdy na besuniętej płycie pod jedną ze ściany jaskini stanął potężny mężczyzna ubrany w czarny płaszcz. Zrobiło mi się słabo. Na sam jego widok poczułam, jakby ktoś ściskał mi gardło. Próbowałam wziąć głęboki wdech, ale płuca mocniej się zacisnęły. To jest tylko w twojej głowie. To tylko wyobraźnia. Ktoś ścisnął moją dłoń. Wiktoria spojrzała na mnie z niepokojem. Wszystko ok? Tak, szepnęłam, ale mocniej ścisnęłam jej dłoń. Drakanie! Głos Kichuna odbijał się od ścian, a tłum ucichł. To ja! Wasz prorok nowego świata. Zapewne wielu z was mnie jeszcze nie zna. Jestem Kihun i zostałem wybrany przez starożytnego smoka, aby naprawić ten świat. Urodziłem się w bogatej rodzinie, jako dziedzic jednej z największych korporacji na świecie. Zostałem wychowany, żeby rządzić. U szczytu kariery widziałem najgorsze brudy tego świata. Widziałem, co robią rządzący, aby utrzymać się u władzy. Byłem pewny, że naprawię szkody i zmienię świat, czyniąc dobro. Ale wiecie, co mi zrobili? Ukarali mnie. Zrobili ze mnie czarną owcę. Włożyłem ogromny wysiłek w badanie i poszukiwanie smoków. Opłaciło się. Połączyłem się z jedynym starożytnym smokiem i razem z nim opanujemy świat, na który ludzie nie zasługują. Zrobił przerwę i zlustrował zebrany tłum. Mam dla was dobrą nowinę. Niedługo będziemy gotowi. Wiecie, co się dzieje z tą wyspą? Gdy wy walczycie o życie, głodujecie, oni się tam bawią. Zorganizowali sobie turniej i robią wycieczki po wyspach. Ale ta zabawa niedługo się skończy. Jesteśmy o krok od zdobycia informacji, jak przejąć ziemię. Kończymy rozpracowywanie dezaktywacji bariery, a wtedy tylko mistrz i jego słudzy będą stać na naszej drodze do całkowitej wolności. Jego głos był ciężki, chrapliwy i brzmiała w nim nuta tajemnicy i władzy. Z trudem oderwałam wzrok. Will miał rację, w jego słowach było coś hipnotyzującego. Coś, co kazało go słuchać. Rozejrzałam się. Wszyscy wpatrywali się prosto w niego, kiwając głowami. Ale wezwałem was tutaj, żeby pokazać wam efekty mojej wieloletniej pracy. Przed wami kobieta, której mistrz zabrał wszystko. Odebrał jej rodzinę, przyjaciół i zostawił ją samą. Ile z waszych rodzin zostało tak porzuconych? Ile osób myśli, że zaginęliście? Miała za mało energii, żeby widzieć smoki, ale miała w sobie coś, czego mistrz nie dostrzegł. Przygarnąłem ją. I pokazałem jej nasz świat, a co więcej, dałem jej własnego smoka. Oto ona. Rozległ się pomruk zdziwienia. Na skalną półkę weszła dziewczyna, która ledwie sięgała kichunowi do ramion. Była ubrana w obcisły strój z matowej bordowej skóry z elementami metalowej zbroi. Nie musiałam jej się nawet przyglądać, aby ją rozpoznać. Spojrzałam na Olivera, który rozdziawił buzię, jakby zobaczył ducha. Obrócił się w moją stronę, patrząc z niedowierzaniem, a gdy dotarło do niego, że nie jestem zdziwiona, w jego oczach pojawiła się wściekłość. Złapałam jego dłoń, ale wyrwał ją. Mija stanęła u boku kichuna i przemówiła. A jej głos, niczym sztylet, przebijał mnie na wskroś. Nasz prorok mówi prawdę. Byłam ślepa, zanim przyszedł do mnie i pokazał mi świat smoków. Byłam w najgorszym koszmarze mojego życia. Ale on zamienił je w piękny sen. Mój smok czeka na mnie, na naszą rewolucję. Już niedługo połączymy się z rodzinami, a resztę świata spalimy. Zrobiło mi się niedobrze od tych religijnych głupot. Zrobił jej pranie mózgu, wyszeptałam ciągle, nie wierząc, czego właśnie byłam świadkiem. Oliver otrząsnął się pierwszy, obrócił się i zaczął przeciskać się przez tłum, a ja natychmiast ruszyłam za nim. William szarpnął go mocno za ramię, a kilka osób odwróciło się w naszą stronę. Spojrzałam na otaczających nas drakanów, ale przez maski widziałam tylko oczy, w których dostrzegłam coś niepokojącego. Vicky złapała moją rękę i pokierowała do miejsca, w którym zniknęli William i Oliver. Jak w szoku szłam za nią, ciągle nie przyjmując do świadomości tego wszystkiego. Wyszliśmy z jaskini, a William kierował nas w głąb podziemnego korytarza. Zwolniliśmy tempo dopiero wtedy, gdy słyszeliśmy już tylko własne przyspieszone oddechy. William ciągle prowadził, trzymając Olivera za ramię. Podbiegłam, żeby ich rozdzielić, ale spojrzał na mnie groźnie. W końcu dotarliśmy do drzwi, skąd przyszliśmy, a Oliver wyszarpał się z uścisku. — jak to ta twoja przyjaciółka? — spytał William, obracając się w moją stronę. — Tak — szepnęłam. — To Mia. — To nie mogła być ona. Ona nie... Wymamrotał Oliver cały drżąc. Anno, prawda? To tylko ktoś podobny, przecież mija. Ona nigdy nie przeszłaby na złą stronę, prawda? Zawsze broniła słabszych od siebie, ona... To co, to w końcu ona czy nie? Siostry nie umiesz poznać i przestań jęczeć, jeszcze ktoś cię usłyszy. To trwało ułamek sekundy. Oczy Olivera rozbłysły wściekle i nawet nie zdążyłam zareagować, gdy złapał Williama za fraki i przygwoździł go do ściany. Co cię to tak interesuje? Odwal się od mojej siostry! Twarz Williama jak zwykle nie pokazywała żadnych emocji. Nawet nie drgnęła mu brew, kiedy Oliver groził mu pięścią. Nie chciałbym, żeby przez przypadek zaakcentował dwa ostatnie słowa. Stała się jej krzywda, jeśli to naprawdę ona. Wiem, że Anna by mi tego nie wybaczyła. Zwariowaliście? Rzuciłam się do przyjaciela, odciągając go. Uspokójcie się! Jeszcze chwilę walczyli na spojrzenia, aż Oliver uderzył z całej siły pięścią w ścianę i cofnął się, dysząc ciężko. William popatrzył mi w oczy, mrużąc powieki, a jego spojrzenie przyprawiło mnie odreszcze. Otworzył usta, jakby chciał coś jeszcze dodać, ale tylko ruszył do drzwi. — Chodźcie, zanim nas ktoś nakryje — powiedział beznamiętnie. Wracaliśmy pustymi korytarzami od czasu do czasu, chowając się, gdy słyszeliśmy głosy strażników. — Atmosfera między nami była tak gęsta, że dałoby się ją kroić nożem. Czułam iskry, które łatwo mogły doprowadzić do wybuchu, więc kiedy tylko weszliśmy wszyscy do mojego pokoju i drzwi się zamknęły, czekałam na najgorsze. William rozsiadł się wygodnie na krześle i założył nogę na nogę. Vicky opadła na łóżko, a Oliver, cały spięty, stał dalej przy wejściu. Ulokowałam się pomiędzy chłopakami, gotowa zareagować na to, co miało nadejść. Wasza znajoma, przyznam, że trochę mi przeszkadza. Kichun zachowuje się przy niej inaczej, a ona wpływa na jego opinię. Gorsze jest to, że mnie nie polubiła i szepce mu do ucha jakieś durnoty. Myślałem, żeby się jej pozbyć, ale skoro twierdzisz, że to ona, może uda nam się przeciągnąć ją na naszą stronę. William mówił powolnym, spokojnym tonem, jakby opowiadał o spacerze w parku. Wiedziałam, że to jeszcze bardziej rozwścieczyło Olivera, którym mocno zacisnął pięści i prawie trząsł się z gniewu. Co ona tu robi? Co robi z nim? Wycedził przez zaciśnięte zęby. Nikczemny uśmiech zawitał na twarzy Willa. Oj, myślę, że nie chcesz wiedzieć, co ona z nim robi, zwłaszcza za zamkniętymi drzwiami. Co ty, kurwa, sugerujesz? Oliver, ciszej! Wiktoria podniosła się z łóżka, napinając mięśnie. Ten skurwiel sugeruje, że moja siostra śpi z naszym wrogiem. Jak mam być cicho? Zmarszczyłam brwi. Nie było dobrze. Nigdy wcześniej nie widziałam go w takim stanie, nawet wtedy, kiedy paparazzi robili nam zdjęcia. To zawsze Mia rozbijała im aparaty i groziła swoim czarnym pasem w karatę. Mia. Nie mogłam uwierzyć, że to naprawdę ona. I jak to się w ogóle stało? William, przestań już. Powiedz nam, co wiesz. Westchnął teatralnie, rozluźnił ramiona i spojrzał na mnie. Nie wiem za dużo. Trzymają ją w ukryciu i pilnuje, jakby była jakimś diamentem. Musiała się pojawić całkiem niedawno, albo niedawno nam ją przedstawił. Twierdzi, że ma smoka, ale nigdy go nie widziałem. Na wyspę przyleciała na smoku kichuna. Czy to możliwe, że przytrzymuje ją siłą? Grozi jej czymś? Zapytała Wiktoria, ale William pokręcił głową. Nie wydaje mi się. Dość głośno i otwarcie popiera kichuna oraz jego poglądy, kiedy tylko nadarza się okazja. Ale dlaczego? Przecież ona nie jest taka. Czemu stanęła po jego stronie? Dopiero po sekundzie dotarło do mnie, że powiedziałam to na głos. Jak bardzo musiała być samotna, gdy oboje ją zostawiliście? Zapytał William i spojrzał bezczelnie na mnie i Olivera, który zabijał go wzrokiem. Ciągle powtarza, że nie miała nikogo. Że wszyscy, którym ufała, ją zostawili. Rodzina ją opuściła i wtedy pojawił się Kihun. Podobno dał jej nadzieję i inne bzdury. Więcej nie słyszałem. Jak wcześniej rozmawialiśmy, chciałem, żebyś potwierdziła, czy to ona, zanim ją... Czekaj! Oliver wziął głęboki wdech i zamknął powieki, po czym spojrzał na mnie przeszywającym wzrokiem. Jak to potwierdziła? Wiedziałaś o niej, zanim tam poszliśmy? Kurwa! Oli ja oddech zaczął mi przyspieszać, a język plątać. William był u mnie, powiedział, że... Jest podobna, ale on ją widział tylko na zdjęciach, nie chciałam cię martwić ja... Anno! warknął takim tonem, że aż dostałam gęsiej skórki. Przeszedł wzrokiem u Williama, chwycił mnie za nadgarstek, otworzył drzwi i pociągnął aż do swojego pokoju. Zanim drzwi się zamknęły, widziałam, jak William zatrzymuje Wiki i kręci głową, żeby dała nam spokój. Podskoczyłam, gdy zamek się zatrzasnął. Znaleźliśmy się sami w małym pomieszczeniu pochłoniętym przez mrok gdzie nie docierał nawet księżyc. Anno, głos Oliwera się zmienił. Słyszałam w nim przeszywający serce ból i zawód. Zbliżył się do mnie, na co odruchowo zrobiłam krok w tył, natrafiając na zimną ścianę. Bałam się spojrzeć mu w twarz. Popatrz na mnie. Z trudem podniosłam głowę, natrafiając na jego oczy zimniejsze od lodu. Anno, czy ty wiesz, co poświęciłem, żeby tu być? Żeby być u twojego boku? Milczałam. Chciałam opuścić wzrok, ale złapał mój podbródek i podniósł pewnym ruchem. Zostawiłem siostrę. Przyznaję, nie wahałem się. Gdy zniknęłaś, gdy zniknęłaś z naszego, z mojego życia, nic nie było takie samo. Nie mogłem jeść, nie mogłem spać, nie mogłem o tobie zapomnieć. Twoja mama mówiła, że wszystko jest w porządku, ale wiedziałem, że kłamała, a potem sama zniknęła. Wtedy zobaczyłem mojego smoka. Strażnicy przylecieli, żeby sprawdzić, czy kichun nie wrócił. Dotarło do mnie, że mówiłaś prawdę o smokach. O wszystkim, niewiele myśląc, napisałem do mi list. Obiecałem, że wrócę i zostawiłem ją samą. Wzdrygnęłam się, gdy uderzył pięścią w ścianę zaraz obok mojego ramienia. Zostawiłem własną siostrę, moją jedyną rodzinę, dla ciebie. Ponownie uderzył. Jak mogłaś mi nie powiedzieć, że ona może tu być? A co, jeśli mistrz kłamie? I twoja mama też tu jest? Gdzie jest twój ojciec? Zapomniałaś już, że chciałaś go szukać? Siedzisz w kuchni i sobie gotujesz, kiedy inni poświęcają dla ciebie życie. Zapiekły mnie oczy, a łzy potoczyły się po policzkach. Czułam, jakby uderzył mnie w twarz, choć nawet mnie nie dotknął. Było mi wstyd. Zdobyłam siłę, zdobyłam energię, moc, ale nadal byłam słaba. Byłam nikim. Zostaw mnie! Nie mogłam znieść nic więcej. Wybiegłam z pokoju i wróciłam do mojego, w którym nie zastałam już nikogo. William i Vicky musieli sobie pójść. Już miałam rzucić się na łóżko i zalać łzami, gdy dostrzegłam pozostawioną na poduszce karteczkę. Przepraszam. Od razu rozpoznałam pismo.